Opłacalność budowy i utrzymanie myślnik stadionu narodowego ubiegłej nocy na swoim portalu aż dwukrotnie zająłem się problemem opłacalności budowy tego pomnika mega złodziejstwa. Może proszę to sobie najpierw przeczytać, przede wszystkim ten stadion. Finansowany przez podatnika ogólnopolskiego. To nieuczciwa konkurencja dla stadionu Legii czy Polonii. To chyba oczywiste? Co do opłacalności. Żelazną powtarzam. Żelazną regułą ekonomii jest to, że inwestycja musi dać większy zysk niż procent bankowy. Ile można dostać od banku? Na przykład oferta opiewa na 5% rocznie. Gdyby i Rzeczpospolita złożyła te 2 miliardy do banku to miałaby z tego rocznie ponad 100 milionów złotych wpływu. Czy wyciągnie tyle z eksploatacji stadionu narodowego? Najbardziej optymistyczne szacunki mówią o tym, że roczny zysk wyniesie 10 milionów. Pesymiści mówią o dokładaniu 50 milionów rocznie. Tak nawiasem, ludzie wskutek tej budowy nie otrzymają kredytów na 2 miliardy złotych. Gdyby trzecia RP złożyła je do banku, to by otrzymali. Jeśli ktoś się skarży, że nie otrzymał kredytu, niech sprawdzi, czy jego bank nie kupił obligacji trzeciej RP na sumę 2,5 miliarda złotych. Niektórzy mówią tak. Rozumiem, że jest to idealna inwestycja do tego, by mnóstwo ludzi wzięło łapówki, jednak kiedy zostanie już on wybudowany, jaki jest sens jego rozbiórki? Przecież to pieniądze wyrzucone w błoto czy nie lepiej wystawić go na sprzedaż? To pozwoliłoby Państwu odzyskać część pieniędzy wydanych na ten stadion. Popatrzmy więc na to inaczej, za tę cenę można było wybudować na tym terenie 4000 luksusowych mieszkań i brać za nie 2000 zł czynszu miesięcznie co znów daje 100 milionów. Przewaga inwestowania w mieszkania jest taka, że wartość wkładu w banku maleje wraz z inflacją, a wartość mieszkań raczej rośnie, a w każdym razie nie podlega tej erozji. Używając demagogii, dzięki temu w Warszawie został rozwiązany problem bezdomności, oczywiście, tych mieszkań nie otrzymaliby bezdomni, lecz bardzo zamożni, ale ci wyprowadziliby się z dotychczasowych mieszkań, zajęliby je zamożni, którzy wyprowadziliby się, się ze swoich, te zajęliby mniej zamożni, ich mieszkania zasiedliliby biedni, a dopiero do ich ruder wprowadziliby się ci bezdomni, za co byliby bardzo wdzięczni, otóż oczywiście można ten stadion sprzedać, stawiam je, jednak dolary przeciwko orzechom, że gdy to zrobimy, to nabywca natychmiast stadion rozbierze i postawi te 4000 luksusowych mieszkań, czyżbym się mylił, to wszystko nie jest argumentem za tym, by stadionu nie wybudować. Można wybudować trzeba tylko powiedzieć uczciwie, że mamy chęć wywalić na to kilka miliardów, bo stać nas na taką fantazję i nie mydlić oczu twierdzeniami, że na tym zarobimy, a potem rozebrać. Szwajcarzy zresztą z okazji euro 2008 nie wybudowali żadnego stadionu, powiększyli tylko i zmodernizowali istniejące i te przystawki natychmiast zdemontowali Portugalczyków, naród bardziej futbolowy niż Polacy. Myślnik dopiero kryzys zmusił do Przyznania, że nie stać ich na dopłacanie miesięcznie miliona urosów do wybudowanych z okazji euro 2004 stadionów na razie nie stać mniejszych miejscowości Leire i Awe. Iro większe płaczą i dopłacają, ale nikt nie zarabia. Średnik prasa donosi, przedstawiciele resortu finansów poradzili rajcom miejskim, by w miejscu stadionów wybudowali sobie coś, co będzie przynosić zyski. Rozwiązanie proste zrobić to samo, co ze stadionem dziesięciolecia. Pozwolić kupcom przywrócić jarmarkę Europa tak nawiasem, był to największy zakład pracy w Warszawie. Tylko czy projektanci zadbali o to, by Stadion Narodowy po małej przeróbce mógł służyć jako bazar? Sprawa przedostatnia, kto mówi, bogate kraje na to stać ten wyjaśnia, dlaczego biedne kraje doganiają bogate, bo L, gwiazdka, D. W krajach bogatych świeżbią łapki by jak najszybciej powydawać wszystko co jest w kasie i jeszcze się zadłużyć. I wreszcie sprawa ostatnia. Cytat. Portugalczycy na najdroższe, najbardziej efektowne stadiony na Euro 2004 wydali po 150 milionów euro. Tymczasem stadiony w Gdańsku i Wrocławiu będą kosztować 180-200 milionów euro, a stadion narodowy ponad 300 milionów euro. Kiedy pod sąd pójdą ci, którzy tylko po to, by dostać trzy razy większe łapówki za zamówienia, zafundowali nam do kożucha niegost czy różyczkę, ale orchideę? Spokojnie, komisja sejmowa w sprawie afery euro 2012 powstanie już na początku roku 2013,